Nie mów nikomu, to tajemnica. PAUZA Kończę z nagrywaniem, zamykam, nie mów nikomu I... i nie wiem, czy zacznę jakiś nowy projekt. Nadeszła chwila, aby się pożarła. Nie no, żartuję. Aż to źle nie jest. <grych> um, chociaż fakt faktem, iż... Miałam takie momenty, kiedy zastanawiałam się, czy faktycznie nie zamknąć, nie mów nikomu. W ostatnim czasie nawet coraz częściej, niż bym tego chciała. Te momenty miały miejsce. Jest kilka, no nazwijmy to rzeczy, które w jakiś sposób mnie gdzieś tam irytują, drażnią, uwierają jak takie ziarenko w bucie. I, i albo człowiek podejmuje walkę z wiatrakami, albo postanawia przeczekać, przemilczeć. Yy, I staram się raczej stosować tą drugą metodę, chociaż wiem, że nie zawsze mi się to udaje, czasami pyszcze i czasami... Daje się ponieść emocją. Mm. Ogólnie to. Yy, jeśli nagrywanie nie jest dla mnie czymś radosnym, nie jest czymś, co robię z przyjemnością, to po prostu nie nagrywam. Jeśli coś tam właśnie mnie uwiera, denerwuje, drażni, czy jak to tam nazwać, to. Oczywiście mam na myśli podcasting. Mm, to to jakoś człowiekowi się nie chce. Jakoś tak schodzi z niego powietrze i tak sobie myślę no, po co właściwie i czy warto, może lepiej tylko dla siebie i sobie to gdzieś tam na dysku składować. Jakby staram się sobie wtedy przypomnieć jaki był mój pierwszy zamysł, kiedy zaczynam nagrywać. Wszystko to, co mówię, związane jest z nim nikomu. Jeśli chodzi o słowotok niepojedynczy, to nadal sprawia mi frajdę nagrywanie z kimś i myślę, że tak bardzo długo pozostanie, o ile będę miała z kim nagrywać, hmm, ponieważ jest to takie inaczej. Tak jest interakcje z drugim człowiekiem i zawsze jest to fajne doświadczenie. Zresztą ja lubię bardzo z ludźmi rozmawiać, więc może to dlatego. Hmm. Eee, ktoś może powiedzieć, o tak, teraz już strzelasz focha i marudzisz, bo masz jakiś negatywny komentarz albo ktoś coś złego tutaj powiedział. Szczerze powiedziawszy, to nie, nie o to chodzi, tak powiem. Mam na in myśli inne jakieś tam aspekty, jakieś takie rzeczy, do których dochodzi między na przykład różnymi podcasterami i do czego dochodzi... No nie chciałabym mówić wprost o, o tym wszystkim, ponieważ tak naprawdę to... Nie wiem na ile dotyczy to was, na ile to mnie, na ile mnie to rusza, na ile Was to rusza, więc chyba nie ma sensu, tym bardziej, że wiem, że słuchają osoby, które nie są w żaden sposób związane ze światem podcastingu, które nie są podcasterami. Ja za podcastera, czy się uważam podcasterkę, właściwie tak mówię, w połowie, jak słowo to owszem, jest najbardziej, jak najbardziej podcastem, nie mów nikomu takie moje miejsce odreagowanie, oderwanie się, odmurzania, że tak powiem. I tak właśnie jest. Zawsze chyba pozostanie dla mnie tajemnicą to, dlaczego ludzie, którym coś się nie podoba, które nie znoszą wręcz jakiejś osoby, słuchają jej. Ja, jeśli coś mi się nie podoba, lub ktoś, lub to, co mówi, lub to w jakiś sposób, po prostu tego nie słucham. Najwyraźniej wśród nas jest bardzo wielu masochistów. No, ale to nie o tym chciałam mówić. Mm. I tak sobie pomyślałam, no dobra, no to w takim razie zrobię sobie przerwę, pauzę, tak? zamknę na jakiś czas, nie mów nikomu i może tam za miesiąc czy za jakiś czas do tego wrócę. Um, ale tego nie zrobię. No, pewnie tu w tym momencie zawiodę wiele osób. <grym> ale gdybym to zrobiła, to by to była ucieczka i to byłoby trochę wbrew mnie. Miewałam już momenty, kiedy potrafiłam coś od tak, bo się wkurzyłam, zamknąć, za, z, rzucić za siebie i do tego nie wrócić. Ale już jestem na tyle dojrzałą osobą, że takich dziecinnych zachowań staram się unikać. Więc nie przestanę nagrywać. Będę tylko po prostu nagrywać wtedy, kiedy poczuję ich chęć i, i, i siłę do tego będę miała. Jeśli nie będzie w tym takiej radości, takiej głupkowatości pewnej, to będą odcinki powstawały bardziej takie właśnie typowo jakieś tam tematyczne. Myślę, że i tak już dużo o sobie mówiłam, <głos> chociaż nie taki był zamysł. No. Hmm. Ogólnie też hmm, faktem jest to, iż podcasterzy to bardzo taki naród, że tak powiem, użyję takiego słowa taki naród. Hmm, Oczywiście mówię też w momencie o sobie, o wszystkich. Nie to, że tam kogoś zjada w tym momencie. Plotkarski i taki... Też nie potrafimy szczerze kogoś docenić. Potrafimy zjechać, ale nie potrafimy docenić z drugiej strony. Zwłaszcza przychodzi, to takie mam wrażenie o ciężko osobom, które ileś tam już w tym siedzą i które same uważają, że są dobre. Ciężko im jest przyznać, że ktoś zrobił dobrą robotę, zawsze muszą się do czegoś przyczepić. Nie mówię tego jakoś tam złośliwie, żeby wbić szpilę. Raczej tak z pewnym zrozumieniem i w ogóle, ale też, też też jakby to widzę po prostu. Swoją drogą też też nie fajne jest takie coś, kiedy na przykład jedna osoba drugiej tak daje super komentarze i uważa ją za znaczy mówi i tak, no, super robot robisz, uwielbiam słuchać Ciebie i w ogóle, a za plecami mówi całkiem coś innego, to też takie trochę, trochę dziwne. Mm. No. Myślę, że że jeżeli coś mamy do pewnych osób, to nie chowajmy się pod jakimiś anonimowymi komentarzami, albo nie obgadujmy za plecami, tylko na przykład napiszmy maila, powiedzmy co i jak, tylko nie w taki, mówię, chamski sposób, prostacki, tylko normalnie. Słuchaj, no nie podoba mi się to i to i może byś zwróciła lub zwrócił na to uwagę. Mm. E, bo też jechanie na forum też, też, też nie jest jakieś takie... Znaczy forum w sensie jako ogółem przed ludźmi, no, przed jakąś publiką e, też nie jest dobre, kiedy ta druga osoba nie ma jak się obronić czy, czy, czy coś powiedzieć. Mm. Jeśli chodzi o moją osobę, staram się być w miarę obiektywna i niestety dostrzegam swoje błędy i swoje wady. I niestety widzę, kiedy źle coś zrobiłam, kiedy przegięłam. I tak ciężko jest się czasami przyznać przed samym sobą, że się nawaliło albo że się zrobił z siebie debila. Mm. No ale niestety wiem, że takie momenty były. Czy się ich wstydzę? Hmm. Gdzieś tam w środku na pewno odczuwam jakiś dyskomfort z tego powodu. Ym, aczkolwiek ponoszę odpowiedzialność za siebie, za to co robię, za to co mówię, więc... Y, też nie będę tego roztrząsać, aczkolwiek staram się nie robić więcej tych błędów. Fajnie by było, gdybyśmy wszyscy potrafili się uczyć na błędach, tak sobie myślę. Ale wiem też, że nie zawsze się to udaje, że czasami jakieś zmienne sytuacyjne czy osobowościowe wpływają na to, że robimy bardzo różne rzeczy. I tak, to już bywa. Staram się też trochę mniej krytykować, aczkolwiek ponoć jestem taką osobą, właśnie krytyczną, która jeżeli się coś nie spodoba, to nie będzie klaskać, mówisz, że to jest piękne. Znaczy, tak przynajmniej odbierają osoby ze świata podcastów, czy znaczy większość z tych, o których wiem. Hmm. hmm. Kurczę, no, naprawdę nie chcę mówić wprost o tym, co mnie denerwuje, bo wyjdzie, że tylko marudzę, a sama nic nie robię. Ale to nie chodzi tylko o, o to, co, co robi pewna grupka osób, tak, którym bardziej zależy, ale mam na myśli wiele, wiele innych rzeczy też. No, poza tym pewnie ma też wpływ to, że tak długo ta zima się ciągnie jakoś tak mi w jakiś sposób to przybija. Też to, że nie zawsze wszystko się udaje i też to, że... że Jestem osobą, która się poświęca w swojej pracy i która na... Teraz zareklamuje tak podcast, która na, na 100% stara się robić to, co robi. I czasami naprawdę mi to dużo kosztuje. Takiego za, takie zaangażowanie emocjonalne, takie zaangażowanie też psychiczne i, i zmęczenie psychiczne po... po dniu. Nawet jeżeli jestem w pracy tylko powiedzmy... Ym, nie wiem, 6 godzin zdarza się taki dzień jeden. Ym to, to wraca naprawdę padnięta i może że po prostu tego wszystkiego było za dużo i stąd się wziął jakiś taki kryzys u mnie i jeśli wśród osób, które nagrywają hmm, pewne, rzeczy też się skumulują, to się nie dziwię, że czasami mamy dość i, i chcemy to po prostu rzucić, że hmm, odechciewa nam się nagrywać, że nie widzimy w tym sensu. Jeśli chodzi o komentarze, hmm, Owszem, komentarze są ważne, aczkolwiek nie są wyznacznikiem tego, czy się ludziom podoba, czy nie. Um, kiedyś ktoś powiedział, że jak nie komentują, to znaczy, że mi się podoba, bo jak mi się nie podobało, to był full komentarzy. Ale wiem, że to jednak tak miło jest, kiedy chociaż jedna osoba coś napisze. Nie mówię tutaj tylko o sobie, ale... Um, Ogólnie tak się do was zwracam, ale nie na zasadzie za komcie, tak, że ja ci napiszę oj super, ty mi napiszesz oj super i na zasadzie kopiuj wklej, tak. Wszystkim dajemy ten sam komentarz. Um, jeśli chcemy, oczekujemy sami komentarzy, to dostawmy je też u, u tej drugiej osoby I, i mówię to ogółem, tak, o wszystkich podcasterach, że takie komentarze, no, no jednak mimo wszystko coś znaczą. Um, i, I skoro ja, która w ogóle się praktycznie nie przykłada do nie mów nikomu, przyznam się bez bicia, na pewno zresztą słychać. Um, skoro ja yy, tak jakby mi robi, gdy jednak jest ten komentarz jeden, chociaż. Bo zawsze zakładam, że ten jeden komentarz będzie, aczkolwiek trochę się pozmieniało, no ale whatever. Yy, to osoby, które spędzają dużo czasu, czy choćby nawet to była godzina nad, yy, nad montażem, czego ja nigdy w życiu nie poświęciłam aż tyle czasu na montaż to może w jaki, mogą w jakiś sposób czuć się rozczarowani czy zawiedzeni, że m, nikt tego nie docenił i, i nie wiedzą, tak? czy to jest dobre, czy to jest złe i, i czy dalej iść tym tropem, czy może coś zmienić. Ogólnie zauważyłam taką tendencję, że przysiadły te komentarze. Na niektórych stronach w ogóle nie ma albo są dwa, albo trzy. Więc jeśli słuchamy, to starajmy się zostawić ten komentarz, bo to jest takie fajne. Zresztą sami wiemy po sobie, tak? chcesz, żeby ciebie komentowali komentuj też innych chcesz, żeby ciebie słuchali, słuchaj też innych ja oczywiście nie słucham wszystkich bo jak już mówiłam wielokrotnie są podcasty, które lubię słuchać są takie, które przysłucham, na przykład z ciekawości są takie, które po prostu nie słucham które mi już w początku mnie odrzuciły bo po prostu nie wiem, tematyka mi nie podeszła albo czyjś głos, bo dla mnie też jest ważna jeżeli mi czyjś głos irytuje to po prostu nie jestem w stanie słuchać Albo znudzenie, że, że to jest tylko jedynie tło, tak, dla mnie, że się nie skupię na tym, co ta osoba w ogóle mówi. Całkowicie się wyłączam. I, i każdy z Was pewnie też ma takie jakieś swoje ulubione, których chętnie słucha, a, a jeśli jest zmuszony słuchać wszystkich, bo na przykład nie prowadzi podcastafon, to zaczyna od tych ulubionych na przykład. Um, taki ten odcinek trochę, hmm, hmm, trochę, no nie wiem, jak to nazwać. Ja, ja już widzę te niektóre reakcje, że o, mówiła, że jej nie zależy, a teraz tutaj ten, że nagrywa dla siebie. A ja mówię nie tylko o sobie, ja mówię też o innych y, podcasterach, z którymi mam kontakt. Y, poza tym ja mówię, że, że jestem człowiekiem, tak jak każdy z was, i pewne rzeczy też mnie ruszają, nie ukrywajmy. Chociaż niektóre nie tak pewnie, jaki był zamiar nadawcy, bo czasami osoba myśli, że mi wbije szpilami, to po prostu jedynie śmieszy, albo wydaje mi się żałosne. Ale są pewne rzeczy, o których może ktoś by się nawet nie spodziewał, że mogą mi w jakiś ten sposób zakuć. Mm. Ja mówię poza tym, tak, też różne rzeczy się nazbierały i skumulowały. I faktycznie miałam ochotę po prostu zlikwidować zamknąć nie mów nikomu. W że wczoraj nawet, wieczorem, tak myślałam, a zostawię to. Nagram odcinek, że, że, że zamknięty projekt, ostatni odcinek, albo do 60 nabiję i, i dam sobie spokój. No ale nie, nie dam sobie spokoju. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie, a no chyba, że nie wiem, w, w, w, się okaże, że nikt nie, nie ma żadnych wejść na stronę, o, nie ma żadnych pobrań, nie ma żadnych komentarzy, nie ma nic, że nagrywam tak naprawdę faktycznie sama dla siebie, no to wtedy sobie pomyślę, no to już chyba nie ma sensu. A może się okazać tak, że zostaną przykład dwie osoby i to będą te, które tak naprawdę mnie nie lubią i które tylko czekają, żeby wbić w szpilach, ale będą dalej słuchać. Tak czy inaczej będzie warto. Skoro mnie nie lubią, może, może jeszcze bardziej z nie lubią, haha, wyzwanie. Albo może zmienią zdanie, nie wiem. Hmm, też dostałam nauczkę, i to już nie pierwszą, że często ludzie, podcasterzy, że tak, no ludzie podcasterzy, no podcaster to jest człowiek jednak, no. <laughs> Że podcasterzy są całkiem inni prywatnie, tak jak z nimi na przykład porozmawiać choćby na Skype czy tam gdzieś popisać, czy coś, niż w na przykład odcinkach swoich. A zawsze zaskakuje mnie to, kiedy kiedy taka osoba okazuje się dużo fajniejsza na żywo, że tak powiem, niż w swoich odcinkach. I tego nie rozumiem. To chyba ktoś po prostu nie umie się sprzedać, albo nie, nie potrafi wykrzydać z siebie jakiegoś entuzjazmu. Ale czasami jest, jest też tak, że ktoś robi świetne odcinki, a okazuje się, że prywatnie jest już nie do końca taki fajny. No tak, tak wszyscy jesteśmy ludźmi. Tylko ludźmi. A może aż ludźmi? No. Tak czy inaczej, nie będzie ani zawieszenia niemów nikomu, ani pauzy. Mogą być przerwy, na przykład tygodniowe między nagraniami, ale postaram się, aby to nie sięgało dłużej niż 10 dni. I mam nadzieję, że jak wyjdzie słoneczko już tak na co dzień, bo dzisiaj znowu pada szaro, jest i brzydko, to i, i, i, i ja będę bardziej taka endorfinkowata i będzie lepiej. no Także... Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Na dzisiaj, na tą chwilę obecną. I cóż. Zatem nie mówię do widzenia, a do usłyszenia.